Dobry Państwo, czy zastanawialiście się kiedyś Państwo, jakie słowo zwyciężyłoby jako najpopularniejsze i budzące najcieplejsze emocje? I to nie tylko w Polsce, ale w większości cywilizowanych narodów świata. Na pewno na podium znalazłyby się takie słowa jak szczęście, czy pierwsze wypowiadane przez dziecko słowo mama, ale podejrzewam, że zwycięzcą zostałoby słowo miłość. Może nie samo słowo miłość, ale głównie uczucia z nią związane fascynują ludzi od zarania dziejów. Przez wieki powstało tysiące poematów, poważnych utworów muzycznych, budowli, rzeźb, malarskich arcydzieł oraz pięknych piosenek związanych z tym tematem. Zdaję sobie sprawę, że poruszając temat miłości porywam się z motyką na słońce, gdyż powstało w historii Ziemi wiele tysięcy wypowiedzi na temat miłości. Jednak żadna z nich nie wyczerpała tematu do końca, ani nie odpowiedziała na wszystkie pytania. Gdyby jednak zadać każdemu z nas pytanie, co to jest miłość, każdy z nas odpowiedziałby na nie inaczej. Młody dorastający chłopak zapewnia swoją dziewczynę, że ją będzie kochał do końca życia, chcąc pokonać ostatnią przeszkodę na drodze do zdobycia dziewczyny, choć nie ma to nic wspólnego z prawdziwą miłością. Od drugiej strony to właśnie kobiety są bardziej uczuciowe i bardziej spragnione miłości niż mężczyźni. Oczekują miłości od partnera czy męża, i gdy tego nie dostają, często szukają tego dalej łudzą się, że prawdziwą, wzajemną miłość odnajdą. Jednak w dzisiejszym świecie, świecie totalnego zabiegania i pogoli za pieniądzem, coraz trudniej o prawdziwą miłość. Jak zatem rozpoznać prawdziwą miłość? Pominmy tutaj Piotrowy opis prawdziwej miłości osiągalny na Ziemi przez małą grupkę ludzi i spytajmy, co może świadczyć o tym, że miłość jest prawdziwa. Specjaliści twierdzą, że na pewno nie gorące zapewnienia, puste słowa i obietnice, lecz po prostu czyny, czyny i jeszcze raz czyny. W świetle tego, co przed chwilą powiedziałem, chciałbym Państwu opowiedzieć o Marcie. Marta zmarła kilka dni temu i w sobotę została pochowana na gnieździńskim cmentarzu Świętego Krzyża. Marta w chwili śmierci miała 90 lat, z czego przeżyła w naszym mieście lat 71. Była naszą sąsiadką. Być może spotykaliśmy ją na ulicy, w sklepie, aptece, kościele. O, zwykła, przeciętna kobieta, jak wiele wokół. Dlaczego więc opowiadam Państwu o niej? Myślę jednak, że było coś, co wyróżniało ją wśród tłumu, a mianowicie jej serce, jej wielka miłość. Miłość, którą musiała pokonać najtrudniejsze bariery, okresy szyka, wzgardy, odrzucenia, upokorzeń. Ale po kolei. Jest rok 1945, koniec II wojny światowej. Pokonane Niemcy leżą w gruzach, a z wszystkich ich zakątków do domu wracają wywiezieni na roboty przymusowe robotnicy. Wśród nich jest Zygmunt, gniźnianin. Powrót jednak nie jest prosty, bo nikt nie wie, że od jakiegoś czasu zakochał się wzajemnością młodej Niemce Marcie, co w hitlerowskich Niemczech groziło śmiercią. Młodzi stają przed życiowymi decyzjami. Rozstanie to pewnie powolny koniec ich związku, lecz z drugiej strony zabieranie Niemki do Polski jest także niebezpieczne. I tu wygrywa ogromna miłość Marty. Nie bacząc, to ją spotka w okupowanej do niedawna przez jej rodaków Polsce, decyduje się nie opuszczać ukochanego, lecz jedzie z nim do Gniezna. Na miejscu nie spotykają ją nic dobrego, brak akceptacji ze strony rodziny Zygmunta, wrogość polskiego otoczenia itd. Do tego ze strony niemieckiej rodziny, która zrywa z nią wszelki kontakt, otrzymuje drugi cios. Jednak prawdziwa miłość Marty pozwoliła jej przetrwać najgorsze lata. Z ukochanym założyła rodzinę, Urodziła syna i dwie córki, którzy dali jej przez lata radość z wnuków i prawnuków. Po śmierci męża nie wróciła do Niemiec, uznając, że tu w Polsce jest jej serce, jej dom jej nowa ojczyzna. Czy Marta poznała czym jest prawdziwa miłość? Odpowiedzmy sobie sami. Serdecznie pozdrawiam, Dariusz Tynczewski.